To mamy 22 maja 2016. Eee, piwo jest już w trakcie robienia. <śmiech> Także nie jesteśmy na samym początku. Bo miałem dzisiaj towarzystwo, to nie miałem, nie musiałem, pogadałem eee, to do towarzystwa, nie musiałem do mikrofonu. Macia no, Buty, załóż. Bo jak spadniesz z tego, to. Wpadniesz. Magda nie proszę cię bo to jest już do, ko do kotła nie wpadniesz. No ja rozumiem że świetnie na tym jeździsz ale wiesz Do kotła nie wpadaj To ja ci go tam mogę przez podać do, do tego, do domu Możesz Ale słuchaj, ja tutaj rozlewałem. tu jest brudno, no mówiłem ci załóż buty. Dobrze, na jakim etapie jestem? W ogóle robić dzisiaj taki jakiś coffee stoat, czyli tak i bardzo ciemne piwo stołt y, i z kawą. No bardzo mi zależy na tym, żeby był dobrze wyczuwalny aromat kawy. Y, jesteśmy już po... Jestem już po zacieraniu. Y, jestem już po filtracji. Y, w tej chwili odebrana brzeczka gotuje się, znaczy podgrzewa się do gotowania a, a ja sobie miałem dzięki temu mam chwilę czasu sam sobie otworzyłem jakieś piwko a konkretnie turbo geezer kingpina i sobie tutaj sączę no to będę całkiem przypadkiem double irish espresso stout. Czyli też coś z kawą co my tu mamy co my tu mamy u 19,1 ekstrakt 8,3 alkoholu dużo ekstraktu moje nie będzie takie liczę, że tak około 14-15 No i z takich ciekawych rzeczy to mamy kawę, wanilia burbońska, laktoza. Oczywiście takie rzeczy, o co my tu mamy. Schłody jęczmienne, pale ale, whisky light, czekoladowy, aromę, abi, kara blond, barwiący, słód pszeniczny jasny, słód żytni, palony jęczmiń. no i chmiele, cascade, amarillo, simco kawa, laktoza, wanila, bur, wanilia burbońska, cukier kantyzowany ciemny i drożdże 0,4 i leżakowane z płatkami dąbowymi whisky no, powiem szczerze że ja bardzo tej kawy nie czuję no ale ja jestem specyficzny mam bardzo słaby węch tak mi się wydaje ale piwo dobre, no dobra, nie, ale nie będę opowiadał o cudzych piwach, nie, nie jestem w tym na pewno tak dobry jak jak inni degustatorzy. Zresztą nie o tym to ma być, tylko o moim piwie. Także no to na, na razie na razie chwilowo tyle, bo piwo się podgrzewa. No jeszcze możemy Mogę sprawdzić, jaką ma w tej chwili tą temperaturę. Zobaczymy, jak daleko mamy jeszcze do wrzenia. Jakaś dziwna maniera. Mamy. Przecież to moje piwo. Ja to robię. Do wrzenia jeszcze na pewno daleko. Bo tutaj... Powiedzmy, że dojdzie do 60 ta temperatura. No. 60 para, paru. Także do wrzenia jeszcze, jeszcze kawał czasu. Mm. Troszeczkę przykryję. Nie za bardzo, bo tam coś musi odparować z tego piwa. No i do zobaczenia trochę później. No to brzeczka się zagotowała. Dosypałem przed chwilą 20 gram chmielu marynka. I od tego momentu godzina gotowania. Bardzo jestem zadowolony dzisiaj wyjątkowo może niewyjątkowo, no bo to trzecia warka w każdym razie, więc może tak będzie zawsze, ale bardzo ładnie mi się wysłodowało. E, odebrałem ze 25 około litrów brzeczki e, o ekstrakcie, tak, przy, tak e, tam nie mierzyłem na samym końcu, ale z 14, więc jeszcze jak mi odparuje, to może być koło 15. No zobaczymy. Zobaczymy ile będzie. W każdym razie już nawet 14 byłoby dla mnie satysfakcjonujące. To jest wystarczające. Yy, wystarczające ekstrakt jak na, na, na moje założenie na no to piwo. Także już brzeczka sobie wesoło bulgocze. Muszę pilnować, żeby teraz tylko nie wykipiało, żeby żeby ewentualnie przykręcić kurek, to może coś tymczasem powiem o, o sprzęcie, którym dysponuję. Dosyć tradycyjny, ale jest kilka rzeczy, które, które powiedziałbym, że psim swendem, niechcący mi się udało bez żadnego doświadczenia. A też po części dlatego, że po prostu akurat tak, tak było. Zatem jeśli chodzi o samo zacieranie no to tradycyjnie malowany garnek 30 litrowy. Tak i w nim sobie gotuje. Cóż mogę o tym powiedzieć. No, gdyby było 40, chyba byłoby lepiej, dlatego że wszystkie te warki, takie domowe, są liczone na 20 litrów, i czasami, jak jest taki gruby zasyp, gruby w sensie dużo jest tego ziarna, dużo słodu, no to wtedy, wtedy tego, tej całej brzeczki, tego całego zacier zacieru jest. Nie brzeczki tylko zacieru jest na tyle dużo, że, że sięga pod same brzegi. No i w sumie jeszcze tak bardzo, bardzo ekstraktywnego piwa nie zacierałem, jak na przykład jakieś risy czy portery. Nie wiem, jak to się robi, może to nie będzie przeszkoda, ale w każdym razie tutaj może być może nie wyjdzie mi go tyle, ile, ile bym chciał. A chciałbym spróbować kiedyś, no ale także garnek, 30 litrów, lepiej by było 40, nawet nie, nie, nie po to, żeby gotować więcej piwa, co mieć tą przestrzeń swobodę. Na czym gotuję? Gotuję na yy, gazowym taborecie o mocy 8,5 kW i to się, to się udało, to jest bardzo dobra rzecz, dlatego, że z tego co widzę, jak inni gotują, e, widzę, słyszę na jakichś forach, na na, na filmach jak inni gotują na kuchence nawet na dwóch palnikach no to ja 8,5 kW to, to po prostu no to ma moc dużo szyb, szybciej się gotuje podłączam do 11 kg butli co jest o tyle fajne że taka butla jest do nabycia na każdej stacji benzynowej, yy, więc a starcza, starczy mi podejrzewam na, na cały sezon, co nie jest może fajne, bo już na początku chciałem gotować na butlach turystycznych takich 3, 3 kilogramowych, no bo się obawiałem gaz i tak dalej, po co to trzymać w domu. Ale niestety jest problem z napełnianiem takich butli. Można to robić w, na stacjach benzynowych nielegalnie, więc panowie, od trzeba zostawić, przyjechać za godzinę. No, jest to, jest to problem. Legalnie to nawet nie wiem, w jakichś stacjach napełniania gazem, które nie wiem. No, jest to bardzo skomplikowane. Na no 11 kilogramową butlę kupuje się raz i, i ona jest po prostu wymienialna na pełną za około 40-45 zł a 3 kilogramowa niewiele, niewiele taniej, więc jeśli chodzi o, o wydajność, o, o ekonomię to na pewno 11 kilogramowa butla się opłaci dużo bardziej, dużo bardziej. No to tyle jeśli chodzi o gotowanie fermentacja filtracja w standardowych. W standardowych pojemnikach plastikowych. Jeden z fermentatorów z kranikiem. Przeznaczyłem na filtrator tylko w nim filtruję. To też nie jest tak że sam to wymyśliłem że jestem tak doświadczony. Piwo domowym piwowarem. No cóż, człowiek się uczy od różnych, od, od różnych ludzi. W różnych miejscach coś się tam obejrzy, przeczyta. Dlaczego oddzielny i żaden inny? Do, i do, do niczego go więcej nie używam, do żadnego butelkowania, fermentowania i tego typu rzeczy. Dwa względy. Po pierwsze fermentator to, to całe młoto, czyli te, to, co ten cały osad taki, jakby to nazwać, żeby to wytłumaczyć komuś, kto nie ma, nie ma pojęcia, o czym mówię. Wszystko to, co się gotuje, całe to, ziar, całe to ziarno łuski, to wszystko może porysować ścianki, ścianki tego fermentatora, a tam no niestety życie... Życie jest bardzo ekspansywne, wciśnie się wszędzie, szczególnie tam gdzie go nie chcemy, na przykład między kostki brukowe najchętniej, więc życie się wciśnie w te, w te rysy i, i łatwo, łatwiej popsuć sobie piwo. To samo jest z kranikiem, nie fermentuje już od jakiegoś czasu w fermentatorach z kranikiem bo to jest kolejny kolejny jakiś kolejna możliwość infekcji a daj Boże zdrowie w tej chwili mam trzecią warkę mam dwie warki za sobą w tym jedna dwie warki takie takie ze słodów Wcześniej trzy z z brukitów jeszcze infekcji nie miałem. No cóż. Także także tak, tak to robię. No i do tego fermentatory fermentatory bez kranika. Fermentuję w w zwykłych plastikowych fermentatorach. Teraz innowacja będzie taka, że ponieważ mamy już pogodę piękną, niesprzyjającą zdecydowanie warzeniu piwa, więc zrobiłem sobie taki pojemnik, który ma izolować. Ma zapewnić temperaturę odpowiednią, znaczy obniżyć temperaturę fermentowanej brzeczki. A pojemnik sobie zrobiłem w wyjątkowo prosty sposób. Wziąłem pudło po kosiarce. Akurat takie miałem, bo niedawno zakup był no po kosiarce, akurat to był po wertykulator Czy aerator, czy coś takiego. W każdym razie spore pudło, gdyby kiedyś po telewizorze dobrym, 25-calowym, starym, kineskopowym też by pewnie się nadawało. Niestety lub stety takich telewizorów już nie ma i nie zrobicie sobie w związku z tym fermentatora, pojemnika do fermentacji w pudełku po, po telewizorze, No ale wróćmy do tematu. Samo pudełko to za mało. Wyłożyłem je w środku kilkoma warstwami. Ja konkretnie trzema, tyle akurat weszło. Może jeszcze jedną dodam. Zobaczymy. Takiego styropianu cienkiego. Więc się świetnie to cięło, bardzo łatwo. I tyle. I w zasadzie trzy warstwy tego styropianu. Do tego dorzucę tam 2-3-4 butelki zamrożone, pety takie plastikowe. I podejrzewam, że spokojnie utrzymam temperaturę grubo poniżej 20, albo a, a poniżej 20 to, to z całą pewnością. Także ten aktualnie ważony stołt właśnie w takich warunkach będzie sobie fermentował. No, czyli już mamy jeśli chodzi o sprzęt, to, to trzeba pamiętać, że co już wymieniłem, garnek, taboret gazowy, butlę gazową, fermentator z kranikiem, który jest, fil, służy do filtrowania brzeczki, tam jest taka modyfikacja bardzo popularna na, na forach, możecie o niej prze, poczytać lub zapytać mnie. Chodzi o ten taki wężyk <śmiech> z oplotu. No i fermentator bez kranika z pokrywką, z dziurką, przez którą teoretycznie się taką tą rurkę, taką fermentacyjną do bulgotania wkłada, a ja też najnowsza ta fermentacja, która się dzisiaj rozpocznie, będzie zrobiona troszkę inaczej, mianowicie nie będzie takiej rurki do bulgotania, tylko zwykła plastikowa. Zapomniałem jaki to materiał. Zwykła plastikowa rurka wsadzona w tą, w tą. Jeden koniec wsadzony będzie w, do fermentatora. Przez tą dziur, dziurę w pokrywce, a drugi koniec włożony będzie do, do wody, do jakiejś butelki, może do szklanki, nie wiem. W ten sposób ułatwi mi to zamknięcie pojemnika, utrzymanie, czyli utrzymanie tam odpowiedniej temperatury tego pojemnika fermentacyjnego pudełka, bo nie będzie wystawać taka rurka górą. Ach, ważna rzecz bez której nie da się ważyć piwa w zasadzie to jest jakieś urządzenie do pomiaru gęstości czyli tego co piwo waży tam, to co na etykietach piwa macie jako ekstrakt jako jako ekstrakt właściwie a na forach mówimy o BLG, PLATO, stopniach PLATO, stopniach BLG. Najbardziej popularnym urządzeniem jest taki spławik, który, na którym jest zaznaczone, wyskalowany jest jakoś tam, także im bardziej zatonie, im mniej zatonie, tym wyższe BLG i tam się... Na tym spławiku jest podziałka, odczytuje się to bardzo fajne urządzenie. Niestety jego wadą jest to, że łatwo je potrącić, stłuc i tak oto właśnie ja trzy spławiki załatwiłem. Dlatego po załatwieniu trzeciego spławika, a jego zaletą jest to, że jest stosunkowo tanie, 20 parę złotych można już kupić. No ale ja właśnie za trzy takie spławiki za dwadzieścia parę złotych yy, potłukłem. czy też no, Potłuczono mi, bo różnie to bywało czasami gdzieś tam położyłem do zmywania i dziecko potłukło. No i kupiłem sobie refraktometr. Nie będę się mądrzył o co chodzi, ale to jest bardzo wygodne urządzenie, bo żeby zmierzyć ten stopień ekstraktu przy pomocy tego spławika, balingomierza, no to trzeba całkiem sporo tej substancji, czyli brzeczki pobrać do pomiaru, no bo ze 150 ml trzeba mieć. Są takie też cieńsze rurki, ale one są moim zdaniem zbyt cienkie. Ja nie miałem takiego, takiej, takiej męzurki, która by była właśnie te, o tej pojemności 150. Mierzyłem w tej cienkiej, ale to nie jest moim zdaniem dobre rozwiązanie. Natomiast yy, refraktometr wystarczy dosłownie dwie krople yy. I, i już można tą, i już można odczytać. Wadą refraktometru jest to, że, że odczytany wynik trzeba niestety korygować. W internecie są kalkulatory, więc po prostu trzeba mieć ten, pod ręką ten komputer i w, w, wynik wynik korygować. A najgorsze jest to, znaczy najgorsze przy poprzednim, przy pierwszym piwie mierzonym refraktometrem <śmiech> miałem ten problem, że odczyt odczyt brzeczki przed fermentacją koryguje się inaczej. Odczyt brzeczki po fermentacji inaczej się koryguje, więc trzeba, krótko mówiąc, mieć oba wyniki zanotowane, żeby wiedzieć, czy piwo odfermentowało. No ale w każdym razie po, po tym, jak już człowiek zdobędzie tą wiedzę, jak już wiadomo, jak to mierzyć, to jest to, według mnie, ten refraktometr ma tą podstawową zaletę, że Podczas słodowania, jak mierzę sobie, nie wiem, kilka dobrych razy, z 5-6 razy, mierzę sobie to, co wypływa, i, i nie muszę za każdym razem pobierać y, tak dużej ilości brzeczki, żeby mierzyć. Jest dużo łatwiej, dużo prościej odczytać. Dużo prościej jest mierzyć wielokrotnie. Piwo w tej chwili w brzeczka. Brzeczka się gotuje już 20 minut 22. Staram się trzymać to, to gotowanie w takim, w takim stanie, żeby to nie było bulgotanie, ale żeby było widać, że że ta ciecz tam pracuje, że ona się rusza od czasu do czasu, jej nawet troszkę pomogę, zamieszam to ma swoje zalety, dzięki temu tracę mniej, mniej piwa, bo ono nie paruje tak bardzo intensywnie, a gotować trzeba bez przykrywki, nie będę opowiadał tutaj dlaczego, bo nie pamiętam, coś tam musi wyparować, ale nie będę się mądrzył co. Można o tym przeczytać, poglądać na YouTubie. Trzeba gotować bez przykrycia. Ewentualnie z pokrywką położoną na... Tak, żeby... Żeby tam jednak parowało z tego piwa. No dobra, to chyba powiedziałem już, powiedziałem wszystko, co, co chciałem w tym, w tym momencie. Oczywiście, jeśli by się tak zdarzyło, co jest raczej chyba mało prawdopodobne, ale gdyby się tak zdarzyło, że ktoś to dosłucha, że ktoś na tej podstawie chciałby coś zrobić, zainteresował się, to oczywiście bardzo proszę, można zadawać pytania bo ja nie, nie mówię wszystkich szczegółów, bo mówię tak takim bez, bez żadnych notatek, to co akurat mi przyszło do głowy. Oczywiście o, o tym filtratorze, o tym, o tym fermentatorze, o garnku pewnie da się powiedzieć coś więcej. Pewnie każdy, pewnie ktoś kto słyszy to pierwszy raz może mieć wątpliwości jak to działa, jak się do tego przygotować, więc jeśli ktoś by się taki znalazł, kto, kto akurat przypadkiem, akurat przeze mnie się trafi, trafił w ten cały um, przemysł do, domowego ważenia piwa, to ja nie, u, nie uchylam się od odpowiedzi, aczkolwiek od razu mówię, to jest moja trzecia warka, są znacznie lepsi ode mnie, no i to tyle na, to tyle na tą chwilę, pewnie będzie jeszcze, bo, bo to jeszcze nie koniec. Krótka relacja, na jakim jestem etapie, gotowanie się skończyło, w międzyczasie było chmielenie, na samym początku wrzenia poszło 20 gram marynki, 10 minut przed końcem gotowania poszło 25 gram Willamate i 100 gram kawy ziarnistej. Co tam? Zrobiłeś, zrobiłeś jakieś zdjęcia? Chmury? Dobra. Może, może zabierz go do środka. Tak, No. Ze wszystkim tym. Ale jest szybko to wtedy taki jak go Pies w locie. Jest no, Chyba ci się coś pomyliło. Dobra. No i, i teraz zlewam z gara piwo do fermentatora. Sobie ładnie ono tam ścieka, ciurka i z góry, żeby naplenić. Robi się piękna piana. To był odgłos lania piwa. Znaczy w zasadzie wciąż brzeczki, bo piwo robią drożdże, a drożdże jeszcze nie zadane. No To, to tyle, drożdże już uwodnione. Aha, jeszcze ważna rzecz, jak już się skończyło gotować, to yy, przy pomocy chłodnicy ja to piwo tą brzeczkę schłodziłem w miarę szybko do tak 25 stopni. I teraz leję do fermentatora. No dobra, to mamy teraz tak. 23 litry odebranej już brzeczki. Temperatura tej brzeczki jest. Idzie w górę 23. No, 23 dwadzieścia trzy i osiem. Ok. Yy, zmierzymy teraz yy, ostatni raz ekstrakt. Ostatni raz przed zadaniem drożdży. Muszę sobie wypłukać refraktometr. Moment. 23 litry i odlany jest tak, ja wiem, szklaneczka raz, że na spróbowanie, a dwa, do, jako próbnik fermentacji. Zaraz wyjaśnię o co chodzi, ale najpierw mierzymy. Jest, jest bardzo ładnie, jest 16, troszkę powyżej 16. Niech będzie 16 i 3. I 16 i 3 trafia na etykietę. Bricks, a to się przełoży na jakieś pewnie 16, troszkę poniżej 16 BLG. To potem to przeliczę i zobaczymy. Dobrze. Kolejna rzecz, która nas która mnie jeszcze czeka, to spróbowanie tego, tej brzeczki. Jaka wy nie czuję zapachu, ale jak się gotowało, to było czuć. Jakbym miał ocenić, czy bardziej słodkie, czy bardziej gorzkie, to raczej bardziej słodkie, ale też czuć taką cierpkość kawy. E, sądzę, że jednak tak, chyba ta kawa tam jest. Dobrze. E, rozmieszam drożdże, które już wcześniej uwodniłem. Gdzie moja łyżeczka? Gdzie moja łyżeczka? <śmiech> ja. Łyżeczki nie ma, muszę pójść po łyżeczkę. Muszę pójść po łyżeczkę. Nie już A to... Tak jak wróciłem z tą łyżeczką, to, to goryczka jednak jest taka fajniejsza, przyjemniejsza, przynajmniej dla mnie, jest wyczuwalna. Łżeczka została zdezynfekowana. Czekam aż odparuje ten spiryt. Dobra. I zamieszamy drążę. Już nie czuć spirytu. Zamieszam teraz to, to co mam uwodnione w takiej spory filiżance kubku. Bardzo ładnie się zrobiła. Zrobił się ładny glut parę łyżek pójdzie do, do próbnika, do tej szklanki, do kufelka, żeby, po co to? Po to, żebym potem mógł sobie kontrolować stopień y, odfermentowania. Dobra, a reszta, kurde, lepi się wszystko, narozlewałem. Reszta idzie do, do fermentatora zgodnie zresztą z nazwą, jako że fer, fermentacje przeprowadzą drożdże w fermentatorze. Dobra, poszło. Ok. No i to już koniec, bo to teraz zamknę. Wstawię do pojemnika. O. Zamykam szczelnie już bez żadnych tam. Dobra, zamknięte. Teraz ja zrobię kilka czynności jeszcze takich drobiazgów. No i wrócę jeszcze za Parę minut na to, po to, żeby nagrać ostateczną taką metryczkę, co robiłem i to, czego mnie to doprowadziło. Także do usłyszenia. Podsumowanie Taka metryczka jakby Tego co, co, co, co Zostało tutaj Dzisiaj uczynione A w Jeszcze mała butelka Mojego Dry Stout dry stoutu, Który mm, Lubię bo jest moim pierwszym pierwszym piwem ale też odkrywam w nim pewne walory które nie od razu odkryłem. Nie jest to mistrzostwo świata ale pierwsze koty za zapłaty teraz będzie lepiej. No dobrze ale podsumowując dzisiaj robiłem piwo dry stout według receptury, którą znalazłem na forum piwo.org. Niestety nie zapisałem sobie autora, ale można powiedzieć, że że przepraszam, zawiesiłem się. że jestem, że to był jednak moja receptura, ponieważ no nieco, ją, nieco ją zmieniłem. A to chociażby dlatego, że receptura była taka, no powiedzmy, że szukałem jednych surowców, który, których tam nie było, takich jak w recepturze, więc troszkę się posiłkowałem jakimiś substytutami, tudzież nie tyle substytutami, że gorszymi, ale innymi. Zatem tak, poszło 4 kg, prawie 4 kg strzegomskiego słodu monachijskiego typ 2 do tego ile tutaj mamy kilogram tak chyba kilogram kilogram słodu Chateau spe... Spe... Special B Castle Malting do tego przeniczny czekoladowy Fireman 25 yy, ćwiczek kg. Szatojenczmienny palony Castle Malting 20 yy, ćwiczek kg. No i to było zatarte. No ale ja muszę posprzątać to. No bo nabrudziłem bardzo. To postaram się szybko, no 20-30 minut i dobra. No i to było zacierane w temperaturze 67 stopni, przynajmniej tak, tak chciałem, bo to wiadomo jak to z tą temperaturą różnie bywa. Tak, zatarło się, aha, oczywiście te... Ciemne słody zostały wsypane na 10 minut przed końcem zacierania. A jasne, jak tylko woda się podgrzała. Dobrze. Jak to się zatarło? Tak. To było przefiltrowane. Filtrowało się bardzo ładnie, ponad dużo, ponad 20 litrów, za 25 pewnie, bo nie mierzyłem dokładnie, hmm. odebrałem 25 tak. Następnie, gotowanie po osiągnięciu 100 stopni wsypałem 20 gram marynki i na 10 minut przed końcem i to się gotowało 60 minut już z a 10 minut przed końcem czyli 50 minucie gotowania około wspałem 100 gram kawy ziarnistej i 25 gram chmielu Willamade następnie schłodziłem mm. Przelałem do fermentatora. 23 litry wyszło. No i na razie na razie tyle. Fermentator wstawiłem do swojego pojemnika fermentacyjnego. Dodałem dwie butelki zamrożone, 1,5 litrowe. No i teraz poczekamy. W kufelku mam odebraną taką mniej więcej szklaneczkę do, do sprawdzania jak, jak fermentuje. A w planach jeszcze jest dosypanie tej kawy gdzieś na 4 dni, ale to dopiero przy fermentacji zimnej. No i, i to tyle. No i teraz mam jeszcze furę bałakanu do posprzątania. Więc to jest to już jest zupełnie mało ciekawa rzecz. Kończę nagrywanie na dzisiaj. I to, I to tyle. Do usłyszenia może teraz to by było na zlewanie na cichą. Tak według kolejności. Ponieważ nie planuję w tej chwili ważyć nic z tym, bo mam zajęty pojemnik fermentacyjny a niestety tak na, na wolnym, że, że tak to nazwę powierzchni, nie da się tej chwili trzymać fermentującego piwa. Także do usłyszenia. To tyle.